Witamy Państwa w naszej cyklicznej audycji. Antywirus po tej stronie. Gospodarz ze Zowatyzora po drugiej. No, próbuję się ogarnąć wieczornie i, i słucham cię z wielkim natężeniem. Tak, to ja jeszcze do wstępu dorzucę, że mamy 8 listopada 2022 roku odcinek 49. No, liczba jest doprawdy tajemnicza. I wydaje mi się, że ten odcinek będzie nieco inny od. Od innych, dlatego że czasy nasze są coraz bardziej zwydziwiane, żeby nie powiedzieć trudne. Mianowicie możemy się spodziewać przykładowo szeregu różnych utrudnień medialnych, a żeby propaganda miała czystą nutę, tak to nazwę, żeby żadne niezatwierdzone urzędowo treści nie mogły wypsnąć się do nurtu głównego, ani też nawet do najdrobniejszych grup społecznych. Także Zoro z całą pewnością może więcej powiedzieć na ten temat, dlatego że jeżeli w pewnym momencie nasze audycje się przestaną ukazywać, oznacza to, że nie uzyskaliśmy zatwierdzenia partii. No tak, no, to, to, to znane jest przypadłość różnym, różnym, że tak powiem, adeptom wiedzy, niezbyt tajemnej, ale nieoficjalnej. No, że na pewnym etapie po prostu napotykają dziwne trudności techniczne. Tak? No i to jest, Ja to wielokrotnie spotka, napotkałem na swojej drodze. Generalnie jestem niekonfliktowy. I, i, i staram się to, to gdzieś działać na obrzeżach, żeby nie wzbudzać specjalnego wiru i wiatru. No ale to się okazuje, że no teraz są takie czasy, że, no, że się nie da do końca, bo na te, te konta mailowe na przykład muszą być całkowicie czytelne dla każdego bezpieczniaka tutaj lokalnego. A jak nie są, to on tak będzie długo koło tego chodził, żeby to zniszczyć. Te alternatywne kanały, które, do których nie mają dostępu. No. I to mnie znowu dosięgło. I, i, i, I nie mogę otworzyć skrzynki mailowe od tygodnia, bo mi się pojawia taki komunikat, że twój komputer jest zablokowany z powodu tam wysyłania spamu. tak? No i to się akurat wtedy robi, kiedy ja się już wstępnie zaloguję i podam hasło, ten ekran się wyświetla, więc wystarczy to potwierdzić tam z różnych komputerów, z różnych tam lokalizacji, spróbować się zalogować i jest ten sam efekt, więc ewidentnie nie chodzi o to, że komputer jest zawirusowany ani zaspamowany, tylko zwyczajnie ta skrzynka została Arbitralnie zamknięta, ja nie mam dostępu do swojej korespondencji, nikt mnie wcześniej o niczym nie informował. Mało tego, y, y, operator serwisu w ogóle nie odpowiada na moje monity, ignoruje je ciszą, y, dudniącą. Więc ja rozumiem sytuację, po prostu ktoś się do tej skrzynki chciał dostać. Tak? zażądał dostępu, a oni mu grzecznie odpowiedzieli, że, że nie mogą udostępnić, bo nie, nie mają żadnej możliwości odczytania zaszyfrowanej zawartości, tak? Ale żeby się dłużej, że tak powiem, nie kłócić z nikiem, no po prostu mi skrzynkę włączono, także żeby było elegancko, że ja niby się do niej nie mogę dostać, nie? Że to mój problem, moja wina, bo bo, bo mój komputer jest brudny. No, no taki, taka wymówka na poziomie przedszkolaka jest bardzo irytująca. A przede wszystkim no, najważniejszy element to, to nie tylko jest sprzeczne z jakimkolwiek prawem, ale przed, najważniejszy to zwyczajnie jest niecywilizowany sposób załatwiania czegokolwiek, bo tak się nie robi. Nie, nie niszczy się cudzej własności intelektualnej w postaci istotnych informacji poprzez blokadę do niej dostępu. Nawet jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, tak? albo mamy kłótnie o, to, o pieniądze, albo, tamte, albo nie chcą dalej być usługodawcą, bo, bo jestem na przykład kłopotliwy, no to muszą mi dać jakiś okres wyprowadzki, żebym mógł ich opuścić bez niszczenia całej zawartości. To nie, nie, w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Nie Tylko jest wiele wyroków na ten temat ze wszystkich stref czasowych. Od Chin po, po, po Władywostok. To tak samo działa. W Afryce też. Ale no, zdrowy rozsądek to podpowiada, no, że, no, że tak... W, Niezależnie od tego, jaka jest racja, o co tak naprawdę chodzi, to niszczyć cudzej własności, zwłaszcza istotnej, nie wolno. Tak? To, że ktoś zaparkował w niewłaściwym miejscu, to nie jest żaden powód, ani dostateczny, ani w ogóle żaden do tego, żeby komuś przebić opony, albo spalić ten samochód, tak? a, a, Albo go zarekwirować i sprzedać na części. Tym bardziej, tak? Więc. Ta, ta analogia jest w pełni trafna, bo to, że informacja jest ulotna i tak dalej, to, to nie przeszkadza w tym, że jest bardzo wartościowa i po, pociąga za sobą istotne konsekwencje finansowe. Także będą ja tam korespondencję sprzed lat, tutaj nie jestem w stanie teraz odtworzyć, bo po prostu nie pamiętam. Tam jest książka adresowa, tam są różne y, prywatne korespondencje, także dotyczące poważnych finansów. Właśnie dlatego na takim szyfrowanym serwerze trzymane, żeby nikt tam nie zaglądał, nie? że tam jest bezpiecznie. Tak? No i bezpieczeństwo się właśnie skończyło. Także gwoli <śmiech> wyjaśnienia tutaj jeszcze powiem parę słów, bo wielu słuchaczy nam na przestrzeni tych wszystkich audycji zarzucało, a to, że mikrofony nie takie, a to, że transfer, a to, że jeszcze jakieś inne akustyczne przeszkody, no ma to swoje źródła, ma to swoje powody. Tak to jest, że jeżeli wypowiada się treści bardziej istotne, znaczące czy wartościowe, no to zaczyna się szereg problemów, które wyglądają jak schody, praktycznie nigdy nie kończących się. My oczywiście wkładamy naprawdę bardzo wiele wysiłku i starania w to, na tyle, na ile oczywiście mamy czas żeby tą jakość dźwięku zachować na możliwie wysokim i zadowalającym poziomie, ale jak widać są tutaj tak zwane czynniki, które na początek w sposób automatyczny, a potem jakiś tam decyzyjny wykluczają takie czy inne treści lub po prostu wrzucają kłody pod nogi tak, ażeby korespondencja, praca, czy też jakiś tam przekaz medialny był możliwie bardzo utrudniony i wręcz niemożliwy. Także wszelkie zarzuty pod naszym adresem kierujemy bezpośrednio do oficera prowadzącego, który no nie wiem, czy jest człowiekiem tutaj na tyle zorientowanym, że to warto puścić, czy nie puścić, no ale... Jak tam było, tak tam było. W każdym razie nie jest to łatwe i zapewne będzie miał jakiś tam ciąg dalszy, bo istnieją przecież podstawy prawne do tego, żeby w społeczeństwie, które nazywa się społeczeństwem demokratycznym, gdzie istnieje wolność słowa i tak dalej, żeby te wszystkie swoje prawa egzekwować, choćby na gruncie prawa europejskiego, a także międzynarodowego. No to się bardzo łatwo da zrealizować, nawet niespecjalnym nie nakładem finansowym, ale oczywiście to będzie kosztowało dużo czasu nie? i tej mitręgi. Najważniejszy składnik jest taki, że to jest konto anonimowe. I to właśnie w tym jest cały clue programu, bo dokonując akcji E, e, w, tak powiem, rewindykacyjnych muszę wystąpić oficjalnie e, jako jakaś tam osoba, prawda? E, ale to też e, w, przy pewnym natężeniu, już tak powiem, e, złośliwości i uciążliwości, to dlaczego mam tego nie zrobić? Mogę to zrobić per procura, przecież nie muszę e, e, w, w, w występować w imieniu własnym, prawda? Wprawdzie kodeksy tego nie przewidują, nie, ale mogę mieć z to ale podarowane. Dopuszczają, dopuszczają. Przecież nie, nie, nie tak, ale nie mogę, to on, musi być, on musi być kwalifikowany, czyli muszę wynająć adwokata. Natomiast jeżeli tak, tak, reprezentuje oczywiście. własny interes, to, no to co do zasady mogę go reprezentować. Chociaż w polskim prawie jest tyle wyjątków zmuszających do wynajęcia pełnomocnika tego zawodowego, że, no, że praktycznie to nie działa. Ale zasada generalnie jest taka, że, no, że w swojej sprawie skoro ponoszę osobistą odpowiedzialność, no to f, f, powinno się domniemywać, że jestem w stanie też ogarnąć intelektualnie swoje interesy na tyle, żeby móc je reprezentować osobiście, tak? To jest na, A, chyba. Oczywiście. Chyba oczywiste, bo jeżeli to tak nie jest, no to ten cały, te całe teatralne sukienki i łańcuchy do niczego nie służą, skoro ja ode mnie się żąda, wymaga respektowania prawa, a potem mówi się, ale wie pan, pan te swoje, swoich interesów sam nie może bronić, bo pan jest w przedszkolak, w tym teatrzyku to musi pan wynająć tu specjalnego pana, który jest na kontrakcie tak naprawdę w tym sądzie, tak? No bo członek korporacji oczywiście jest związany z tym sądem zawodowo. Taka tajemnica Poliszynela wychodzi. No ale, ale zasada jest generalnie taka, że można co do tego wnieść protest i samemu się reprezentować, bo to jest prawo naturalne. No, skoro ode mnie się wymaga, tak, no to musi być lustrzane odbicie, że ja też mogę wymagać. Prawda? to tylko na tej zasadzie działa wzajemne, wzajemność i na tej zasadzie symetrii działa prawo co do zasady prawo naturalne w szczególności które jest źródłem tych wszystkich praw kodeksowych no, ode mnie się wymaga taki jest prawda, kontrakt czy taki jest uzysk społeczny czy takie są zwyczaje no ja je rozumiem na, no bo muszę je rozumieć żeby, móc je, żeby można ode mnie było wymagać stąd kuriozalne pytanie proszę się przedstawić czy pan rozumie zarzuty tak? no jeżeli odpowiem, że nie rozumiem to znaczy, że jestem niepoczytalny że nie można ode mnie wymagać czy nie można mnie właściwie sądzić tak? no bo nie zrozumiałem o co chodzi ja nie ogarniam co się stało <śmiech> czyli jestem wyjęty spod prawa tak? można to, mi to, to właśnie to... te paradoksy prawa od strony logicznej nie tak, ale te, ta logika musi zostać zachowana, bo to są podstawy tego. Zrozum, zrozumiesz, że, ci, Wiem, że ludzie znający te kruczki po prostu potrafią to w ten sposób elegancko przeskoczyć te, te, na zasadzie węża albo glisty, tak? Że się przemknie. Ja nie chcę stosować takich wytrychów. Chciałem to zrobić na, w sposób no, godny, no ale jak ci nie dają innego wyboru, no to odwołujesz się do podstawowej logiki i zaczynasz studiować te kodeksy źródłowe, czyli no, idziesz do słowników prawniczych tam i studiujesz prawo rzymskie, tam wywodzące się z niego te kodeksy angielskie, tak, i ten kodeks napoleoński, który jest dziwnym przeinaczeniem, tak powiedziałbym, zwyrodniałem tych kodeksów rzymskich, tak, no i, i w końcu dochodzisz no, do tego, to jak zwykle, prawda? Także to nie, ale, prostu... ale dochodzisz do istoty, do tej podstawy, która co do zasady jest logiczna, że to nie jest tak, że to jest wzięte z księżyca ad hoc i, że ktoś to wymyślił i tak ma być. To po prostu tak jest, no bo, bo ma to podstawy, które się zostały zweryfikowane przez wieki w toku normalnego, codziennego życia. To po prostu tak jest. Więc no, jak w tym konkretnym przypadku sprawa jest o tyle gorąca, że dotyka no, poważnych. Sfer, no, dzicz została posunięta do takich rozmiarów, że ministrowie sprawiedliwości to kupują jakieś tajne oprogramowanie do inwigilacji tak? i absolutnie bezprawnie przez kilka lat podsłuchują wszystkich bez żadnych ograniczeń. Robią praktycznie skandal międzynarodowy. Przewraca się firma producencka, lider światowy notabene z Izraela producent tego programowania szpiegowskiego właśnie z powodu tego harmidru się przewa przewala, bo oni stosują to na własnym podwórku do, do, do dziennikarzy, do, do, do parlamentarzystów i to by jeszcze na lokalnym podwórku nie był problem. Ale najważniejsze, że podsłuchują także europarlamentarzystów wydelegowanych z, z Warszawy do Brukseli i tam no, to już jest problem no, zasadniczy, tak? Co do praworządności. No więc to musiało kilka, dwie sesje chyba były na ten temat poświęcone. Dzisiaj była sesja w Europarlamencie na ten temat sprawozdanie co do praworządności właśnie tych, tych, tych podsłuchów. I, no i te powiedziałbym, że wnioski no nie są zbyt dla Polski krzepiące. Wręcz skandaliczne. tak? Oni to oczywiście ogłaszczą tak, żeby nie było wielkiego politycznego skandalu i wojny. No ale problem istnieje, bo, no bo te dowody na, na, na bezprawne stosowanie masowych podsłuchów, absolutnie nielegalnych w każdym prawie, już nie tylko polskim, no to te dowody zostały upublicznione i nie, nie budzą żadnych wątpliwości. Powiedzieli się i zostali wezwani tam nawet na sesję w tym parlamencie poprzednio i złożyli obszerne wyjaśnienia, zeznania, no i to już nie, nie, nie budzi niczych wątpliwości. To można traktować jako twardy dowód. Oni zeznawali pod rygorem odpowiedzialności karnej. I to jest fakt. No i co dalej? Oczywiście nic z tego nie będzie. Tutaj w Polsce nikt nikogo za to nie złapie, no bo to wszystko poświęcił pan ZZ no ale akurat mój imiennik, bo tak jest, takim samym kryptoniem ja się posługuje. Właśnie bardzo bogate w osobowości yy, zaszyfrowane zestawienie liter. Prawda, to zabronione jest. Dobro. W ogóle to nie, no to absolutnie to jest fopa pełne teraz w tym momencie, to zupełnie nie powinno się wydarzyć, no ale my jakoś yy, ścieżką tradycji podążamy, w szczególności ty tutaj yy, jako gospodarz od lat mając taką yy, no, ksywę tutaj powiem, czy jak to nazwać ja to... żeby było bardziej elegancko, no, no nie ma innego wyjścia, żeby się jednak trzymać tradycji. Ja swojego logotypu używam od lat kilkunastu publicznie, także i to, to jest, to, to można wyszukać w, w tym, w archiw.org, więc to nie, nie ulega wątpliwości, że mam na zasadzie prawa autorskiego yy, z, z, z prawo moralne i, i zwyczajowe do dalszego użytkowania, pomimo tam różnych zakazów, prawda, i tak dalej. Ja z tym nie mam z tymi prowokacjami ruskimi wspólnego, no po prostu od lat używam tego, bo taki sy symbol graficzno-słowny sobie wybrałem, no i tyle. I to Pojawiło jest... się przed czasem, także to jest jak najbardziej tak. dopuszczalne, chronione prawem autorskim i zwyczajowym. No tak, no i zobaczymy co dalej. Myślę, że nie miało to... Y y to nie było główną przyczyną blokady No notabene to konto to właśnie <śmiech> jest sygnowane właśnie tym skrótem. <śmiech> Zakażanym. No widzisz. No widzisz. E, ale był też taki, taki film z DayZ, czyli Dzień Z, katastroficzny oczywiście, o toksycznym wirusie, straszliwie zabójczym. Eee, już zapomniałem, jak się. Z Bradem Pittem. Z Bradem Pittem. Tak, Film tak. się oczywiście bardzo podobał, z tego względu, że miał tam bardzo wiele widowiskowych scen. Eee, między innymi rozgrywał się w Izraelu. A jak to wiadomo, w Izraelu różne ciekawe rzeczy się dzieją. Eee, w związku z tym, eee, ja bym tutaj wspomniał może ostatnie wybory, które były zaskoczeniem no, prawie dla całego świata, tak to powiem. Dla nas również po części, nawet znaczącej, bo e, będąc przykładowo ja czytelnikiem e, Times of Israel, który dosyć e, cenię e, sobie, ale jak to widać z automatu przyjmuję jednak jego punkt widzenia, co e, trzeba z wielką ostrożnością potraktować, bo jednak z kim przestajesz takim się stajesz, to kto wie do czego to może doprowadzić, natomiast czytając ostatnie sondaże przedwyborcze i przedstawienia kandydatów gdzie dotychczasowy premier taki duo premier bo to, to było dwóch premierów właściwie, którzy się stołkami zamieniali oni mieli taki kontrakt że jeden jest na połowę kadencji, drugi na połowę kadencji. W pewnym momencie nastąpiła tak, taka oczekiwana zamiana miejsc, gdzie tymi stołkami się zamienili, podali sobie ręce i, na, i wtedy jeden był wicepremierem, a drugi premierem dla odmiany. Także szereg tych wydarzeń spowodował, że także przyjąłem ten punkt widzenia i tu się muszę przyznać, że moje podejrzenia zostały zmylone. Ponieważ e, prezentacja kandydatów była taka. E, nowy kandydat, czyli Bibi, nasz e, znany, tradycyjny premier Izraela, Benjamin, e, był prezentowany jako człowiek z dykty na plakacie obserwowany przez dwóch dziadków w kapeluszach, tyłem oczywiście, bez twarzy, tam jakiś jeden młodzik o niezbyt rozgarniętej twarzy się temu też przyglądał. Natomiast drugi urzędujący premier, czyli Lapid, jako osoba bardzo szacowna, z dużą estymą, w doskonałym oświetleniu, z orlim wzrokiem, wtopionym, że tak powiem, w widza, który troszczy się o każdego najmłodszego nawet obywatela, widząc jego świetlaną przyszłość i tak dalej i to zestawienie okazało się zupełnie propagandowe, ponieważ wygrał i to ze zdecydowaną większością Bibi, który ma szereg tutaj prokuratorskich zarzutów chyba cztery sprawy się ciągną w związku z jakimiś tam nieparlamentarnymi zachowaniami głównie chodzi o pieniądze no i rzeczywiście było to zaskoczenie może największe dla diaspory amerykańskiej ponieważ wielkie AIWAI się podniosło z tego powodu że doszli do władzy ekstremiści według nich najgorszej wody no bo przeciwnicy ruchu LGBT kto tam jeszcze homofobii religijni fanatycy, jedna z frakcji tej zwycięskiej właśnie koalicji wyborczej, bo to na razie jest wyborcza koalicja, do utworzenia rządu jeszcze nie doszło, ma wyłącznie w swoich szeregach mężczyzn w przyciasnych kapeluszach, już o żadnej kobiety. Haredim, Tak, tak, tak, właśnie oni. No i także towarzystwo jest dosyć egzotyczne, ten, ten klangor się podjął dosyć duży na świecie, w związku z tym chodzi oczywiście o diasporę. Niektórzy przedstawiciele władzy amerykańskiej z niesmakiem stwierdzili, że z proponowanymi ministrami nie, we, nie ze wszystkimi, ale z niektórymi nie będą w ogóle gadać. Tutaj mamy takiego bęgwira o dosyć ciekawym pochodzeniu ideologicznym. Także jest doprawdy ciekawie, barwnie, kolorystycznie. Herzog jako prezydent Izraela twierdzi uparcie, że ażeby prawom demokracji stało się zadość, należy uszanować wynik wyborów, o co też prosił diasporę amerykańską. zawczasu, zanim te wyniki oficjalne zostały podane do wiadomości, także musiał coś wiedzieć, o tym, jakie są nastroje wewnątrz społeczeństwa. No także, ja za chwilę może jeszcze sobie tutaj odszukam ten program, program wyborczy, ale jest ciekawie. No, ja się wbrew zdrowemu rozsądkowi z sympatią przyglądam tym ortodoksom zwyciężającym wybory, bo. Jest to jakaś oznaka, o dziwo, normalności, czyli zdrowego rozsądku, bo oni są przeciwko tym różnym nowym wynalazkom typu globalne ocieplenie, typu właśnie te tęczowe ruchy i tak dalej. Nie tylko dla swojego wewnętrznego użytku, co zawsze było do tej pory respektowane, ale też na użytek światowy i to jest bardzo pozytywne, w szczególności ta diaspora ortodoksów w Nowym Jorku i bardzo, powiedziałbym, tradycjonalistyczna, zachowawcza, no trzyma taką linię przyzwoitą w sprawach polityki międzynarodowej, starając się nie, nie robić wielkiego zamieszania, rejwachu, rewolucji światowej, no i przede wszystkim nie nadeptywać innym na odciski tą awatorniczą polityką żądania odszkodowań i tych różnych roszczeń do, do całego świata wręcz. To mi się w nich bardzo podoba i to trzeba szanować, to, to, to, to umiarkowanie. Oczywiście zacietrzewienie religijne, ten, ten fundamentalizm i tak dalej, to jest prawda. Oni są w sferze obyczajowej niesamowicie zamknięci i nietolerancyjni, to jest prawda, no ale Plus jest taki, że jako zbiorowość zachowują reguły przyzwoitości i takiego ludzkiego szacunku, czego nie można powiedzieć o, o całej sekcie tej diaspory, powiedziałbym, tak zwanej liberalnej, gdzie prym wiodą Żydzi całkowicie bezbożni, tak? czyli niewierzący w nic. Oni czasami chodzą do synagogi, ale tylko po to, żeby z ziomkami pogadać o interesach czyli generalnie nie wierzą w nic tak? I, i, i tylko w mamonę liczy się tylko szekiel a najlepiej, żeby był duży liczony w milionach to wtedy dopiero możemy porozmawiać no, to, no i z tego rodzą się te wszystkie afery, przekupstwa i, i, i wszystkie grzechy tego świata bo dla nich nie ma żadnych hamulców ani obyczajowych ani religijnych, moralnych przed stosowaniem z wyrachowania całego repertuaru podłości tego świata, tak? Czyli przekupstwa, morderstwa, tych wszystkich skandali obyczajowych i tak dalej. Oni to w tym właśnie przodują, więc no, mam ambiwalentne uczucia. Ja ci mówiłem, że Netanyahu szybko wróci na scenę polityczną i, i na stanowisko premiera. ale nie spodziewałem się, że tak szybko. To było faktycznie no to zaskoczenie. To właśnie... My, myśmy typowali, że on zostanie usunięty w cień na dłuższe okresy, w sensie kilkunastomiesięczne czy nawet kilkuletnie zanim się nie wydubie z tych procesów on i jego małżonka a tu się okazało, że ja to relacjonowałem kilka miesięcy temu a że to świadek jakiś za nie widział a że stwierdził, że może mu się tylko wydawało mhm. także Wiadomo, natura prawnicza tego narodu jest w stanie znaleźć każdego świadka na wszystko o odpowiedniej orientacji stosownie do wytycznych programowych. Także i w tym przypadku świadkowie stanęli na wysokości zadania, kiedy trzeba było wiedzieli wszystko, kiedy trzeba było to też zdobyli się na taką samokrytykę, żeby sobie uświadomić swoje te wszystkie ograniczenia i niepewności, co też w sposób przekonujący przekazali sądowi. Sąd podjął oczywiście właściwe tutaj kroki. Dzięki temu też ten ostracyzm wobec Bibiego jest znacząco niższy. Jego popularność w narodzie też wzrosła. W związku z tym, że ostatni rząd był postrzegany jako ten prący do wojny, czyli de facto ukartowujący takie sytuacje, ażeby ta wojna była nieunikniona, oczywiście z Iranem, bo o to, o to chodzi głównie, i żeby ten poziom stresu militarnego był nieustannie wysoki. Widać, nie spodobało się to te protesty ze strony starszyzny w kapeluszach były zdecydowane, wielokrotne i uporczywe. Widać to też w wyniku wyborów, gdzie właśnie społeczności tradycyjne, te, które były przez Times of Israel przekazywane jako zacofane, nieznaczące, nieliczne, okazały się jednak decydujące w wyniku wyborów, i co tu dużo mówić, szokujące dla całej diaspory poza Izraelem, która w sposób taki ikoniczny zareagowała, jak na tym obrazie Munka. Widać takie wielkie oczy i taka czaszkowata twarz z szeroko rozdziawionym otworem gębowym. I oczywiście ujęte dwie strony czaszki w dłonie w przerażeniu wielkim. Także, jak właśnie z tego obrazu MUNKA ta cała diaspora zareagowała na wyniki tego, które udowadniały, że tradycjonalna część społeczności żydowskiej, skrajni religijni, fundamentaliści zdobyli tak wielką przewagę, że uzyskali od razu przewagę parlamentarną. 62 co najmniej mandaty ze 120, zatem tworzą samodzielny rząd bez względu na żadne koalicje. Przy czym okazuje się, że Bibi jest tutaj najbardziej liberalnym przedstawicielem składu rządowego przyszłego. Także będzie na pewno ciekawie. Z dzisiejszego dnia właśnie taki artykuł natrafiłem, Oczywiście w pełni trwogi zacytowany przez Times of Israel, który oczywiście jest po stronie nowatorów i modernistów. Ostrzeżenie przez, przed wyznaczeniem skrajnie prawicowego posła na stanowisko gabinetu i tutaj chodzi głównie o Ben Gwira, który ma stać się ministrem spraw wewnętrznych, czyli od Służby Bezpieczeństwa i Policji. Sam natomiast posiada mocne zatargi w przeszłości ze względu na sponsorowanie organizacji nazwijmy to anarchistycznych, bo tam głównie litery T i R wchodzą do gry, bo to były takie najbardziej radykalne prawicowe frakcje, które właściwie nawołują do eliminacji wszystkich obywateli i rezydentów w Izraelu, którzy nie godzą się na oficjalną, nacjonalistyczną politykę. No to, to w ogóle jest kuriozum w obecnej polityce, żeby państwo, które się wymienia jako państwo, demokratyczne, żeby takie frakcje dopuszczało, także ten Ajwa jest naprawdę dosyć duży i to praktycznie z dnia na dzień narasta. Żadne jeszcze tutaj oficjalne decyzje nie zapadły odnośnie składu gabinetu. Niemniej jednak, proszę sobie wyobrazić, że, że pan Benjamin jest najbardziej lewicowym członkiem rządu, także wszystko, co inne jest bardziej na prawo. No Na razie no, przynajmniej to, tak, tak przejściowo i koniunkturalnie to jest dobry znak nie, dla nas, no, że nie wybuchnie, przynajmniej maleją tego szansę. Duża wojna w okolicy, a to byłoby zabójcze dla nas z powodu braków energetycznych, no i szaleństwa cen ropy i tak dalej. A tego te Europa najmniej potrzebuje ze wszystkich, bo byłaby główną ofiarą tego całego zamętu w sensie finansowym. Już i tak jest podłamana całkowicie przez embarga na, na rosyjski gaz. To się ujawni w przyszłym roku w całej okazałości, utrata konkurencyjności wobec reszty świata, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, czyli dezindustrializacja naszego kontynentu się właśnie rozpoczęła pełną parą. Upadają firmy masowo, nie tylko u nas się zaczęło to, ale w całej Europie Zachodniej. To jest widoczne, w szczególności w Niemczech, gdzie minister gospodarki przemysłu bije na alarm, że no, dobre czasy się skończyły i teraz trzeba się rozglądać za nowymi szansami w Azji, szczególnie w Chinach. I tam ta ostatnia delegacja, która poleciała po prośbie z kanclerzem Scholzem, żeby szukać jakichś dróg wyjścia, to tam byli przedstawiciele wszystkich największych niemieckich koncernów. Niektóre z nich już rozpoczęły proces relokacji, duży proces relokacji przemysłowej i kapitałowej do Chin właśnie, bo tam jest ich główny rynek zbytu. Mówimy tu o Siemensie, mówimy o BSF, czyli koncerny chemiczne, elektrotechniczne i dla wszystkie te trzy, które zostały właśnie wymienione, to mają podstawowy rynek zbytu w Chinach. Nie w Europie, nie w rodzimym kraju, czyli nawet nie w Unii Europejskiej. Volkswagen więcej sprzedaje samochodów w Chinach niż tu na kontynencie. Tam ma podstawowe interesy. I teraz w tej sytuacji dezindustrializacji z powodu e, horrendalnie rosnących cen energii, czyli. Podstawowego surowca potrzebnego do, do każdej działalności przemysłowej, no z konieczności widzi, no biznes tu upada, koszty są zbyt wysokie, no to musimy skupić się na tym e, najważniejszym docelowym rynku to są Chiny, i tam będziemy rozbudowywać nasze moce wytwórcze. A to, co w Europie, tu w Niemczech konkretnie, no to będą masowe zwolnienia. I to jest po prostu tragedia, która się właśnie rozpoczyna. No bo wyobraź sobie, fundusze emerytalne, zasilane przez te wielkie koncerny, to są rzeczy setek tysięcy robotników, w większości bardzo wysoko wykwalifikowanych i świetnie opłacanych, no i to się nagle urwie. No to spadamy w sensie Europy o kilka stopni w dół do roli lumpen proletariatu, no bo ci najlepsi, ci najlepiej zarabiający, klasa średnia po prostu znika w oczach. I to jest prawdziwa tragedia, ale już, gdyby teraz do tego doszła jeszcze wojenka na Bliskim Wschodzie, blokada cieśniny Ormus, no to powiem Ci, 250 dolarów za baryłkę ropy mimo recesji, która jest niechybna w przyszłym roku, to jest mało. Tak, to jest, to jest mało i my widzimy teraz takie e, może trendy wsteczne, jeżeli chodzi o cenę ropy, bo wydawało się, że to może nastąpi szybciej, ale tak jak widać w obecnym świecie, e, to co nieuchronne pozostaje nieuchronne, natomiast kwestia e, właściwego czasu, e, on jest dla cierpliwych. Ponieważ te wszystkie sensacje gospodarcze, które my tutaj obserwujemy i omawiamy, one nie działają z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień, ale już z miesiąca na miesiąc, no to są zauważalne i co więcej te kwestie zaczynają być nieodwracalne, bo zakładają kolejne bazy na daleko wysuniętych przyczółkach. I tych baz opuszczać nie chcą. One tam się przez jakiś czas kiszą, że tak powiem, po czym postępują dalej na jeszcze bardziej ekstremalne pozycje. Także widać, że te procesy ekonomiczne przebiegają w sposób ukierunkowany. Może radykałowie nie będą usatysfakcjonowani tempem zmian bo one nie są jak w filmie Hitchcocka i w filmie katastroficznym. Niemniej jednak z punktu widzenia gospodarki, która rozwija procesy na dekady, to jeżeli my obserwujemy tego typu skalę procesową w miesiącach, to można powiedzieć, że to jest tempo rewolucyjne. Tak. I nic nie jest tak, jak się wydaje na pozór, Tutaj ten, ten przykład izraelski jest bardzo znamienny, no bo ci wstecznicy ze średniowiecza wyjęci, dosłownie, fundamentaliści religijni, okazują się najbardziej zrównoważonym towarzystwem zdroworozsądkowym i wręcz są mimo swojej zaciekłości religijnej gołąbkami pokoju, bo oni są tymi, którzy ostrzegają przed wielką wojną, a ci tak zwani demokraci, ci postępowcy, ci, którzy szermują hasłami o równouprawnieniu, wolności itd. i tak dalej. I wydawałoby się, no skoro wszystko wolno, to będziemy żyli w spokoju i kumbaja, będziemy mieć tęczowe flagi i będzie pięknie. No, okazuje się, że jest wręcz na To są goście, którzy montują wytrwale w różnych miejscach gorące konflikty zbrojne i czerpią z nich miliardowe zyski. Prawda? To, to, to, tak. to, to, to jakby odwrócenie pojęć, no, no, to, to, czasy są absolutnie rzeczywiście rewolucyjne i tu n, nic nie jest takie jak się wydaje, nawet gdyby nie było tej całej propagandy. A ona jeszcze to wszystko wykrzywia i czyni z tego jakąś groteskę, tragifarsę. No bo ktokolwiek mający jakiekolwiek pojęcie o tych detalicznych sprawach, to po prostu że, no, Płacze się i śmieje jednocześnie. Jak można wykrzywić rzeczywistość, aby stanęła na głowie. Ja przypomnę jeszcze z wcześniejszych miesięcy, że pierwsze głosy sprzeciwu wobec potencjalnego konfliktu z Iranem, Izraela i z Iranem, który groziłby instytucjonalnie, że tak powiem, ze względu na skalę wybuchowości przetrwania narodu to właśnie ze strony najbardziej kontro, tradycjonalnych i ortodoksyjnych środowisk, które stawiały otwarte pytania, czy warte jest, ażeby te tymczasowe interesy rzucić na szale przetrwania całego narodu. Bo te osoby starsze, pamiętające jeszcze Drugą wojnę światową i te wszystkie zbrodnie Holokaustu i tak dalej, które zagroziły przetrwaniu narodu żydowskiego, z dużą świadomością i ostrożnością podeszły do tego, że jeżeli rozpęta się taka potyczka, to Iran będzie w stanie w dużej mierze zrównać z ziemią całe państwo, które no jest schronieniem dla 7 milionów obywateli. I czy to aby nie będzie zbyt wiele, żeby chronić jakąś ideę tutaj konkurencyjności mocarstwowej w takim kieszonkowym rozmiarze? Tak, oni organizowali różne marsze sprzeciwu, na przykład w Nowym Jorku. I to, to nie było na pierwszych stronach, ale pokazało się w mediach lokalnych, w niektórych wydawnictwach amerykańskich, bardzo ciekawe obserwacje, no, że oni bardzo są aktywni. I ten... To, to nie chodzi tylko właśnie o te sprawy wewnątrz środowiska tamtej diaspory, że oni się między sobą biją o różne sprawy. To jest coś głębszego. To jest dla nich sprawa postawy religijnej. No bo to po prostu nawoływanie i wzbudzanie wojny, no to się kłóci z podstawowymi nakazami tradycji. No to jest po prostu grzech. Tego się nie robi. No i na tej podstawie, która jest nam wspólna, akurat to, robili marsze sprzeciwu, że sprzeciwiamy się awanturniczej polityce takiego i takiego rządu, między innymi za czasów Trumpa to by było robione, że nie chcemy tego, że te rozmowy pokojowe z Iranem powinny być kontynuowane. Czyli że te, trzeba szukać porozumienia i e, te e, cywilizowane metody e, dyplomacji, e, czyli jakiegoś modus vivendi, tak, że tam oni robią sobie jakieś uzbrojenia, robią jakąś elektrownię i tak dalej, to da się unormować dyplomatycznie, to nie trzeba o to od razu wszczynać wielkiej wojny, tak. No powiem Ci, że mi to zaimponowało, bo wewnątrz tej, tej, tej diaspory przecież no to ich przeciwnicy zarzucali im wręcz, no tak jakby, no, im tym kapelusznikom zarzucali, że słuchajcie, Wy jesteście antyżydowscy. <grym>, bo no właśnie, to właśnie to się na niebezpieczeństwo wojny atomowej, że zginie cały naród, bo wy chcecie się dogadywać z tymi naszymi odwiecznymi wrogami. No, odwrócenie pojęć, zobacz, jak w lustrze, wie? E, I ta, ta ich zasadnicza postawa taka, że nie, to tak nie jest, że pokój to jest pokój, to z każdym nawet niewiernym trzeba rozmawiać, no bo to mimo wszystko jednak, no niby trochę gorsi, ale ludzie. No tak, ale podczas pokoju można handlować, dochodzić swoich praw, no i w ogóle robić interesy, także to jednak jest lepszy czas niż czas wojny. Tak, no do, y, to oczywiście, no to, to pod, pod, dotykasz fundamentów, tak? Wiadomo, że y, handlowcom jałę sprzyja obdarza ich bogactwem, bo to jest podstawowy przecież wyznacznik, tak powiem, szczęśliwości. Wiadomo, że jałę sprzyja bogatym, no i to jest dowód sam w sobie, no bo gdyby y, im nie sprzyjał, to by nie byli bogaci, tak? tak Więc I bo... to się dowodzi samo przez się nie jest no tą samą w sobie, no bo to oznacza, że jałę ci sprzyja, skoro jesteś już bogaty, a skoro dążysz do, do bogactwa, no to taki jest przecież nakaz Boży, żeby być bogatym, no bo jak inaczej żyć, tak? Godnie. <śmiech> tak. Tutaj byśmy mikro przerwę zrobili techniczną, jakby można było. To cię zapraszam i, i, i pozdrawiam, i, no i czekam. No już jestem za minutkę dosłownie. No to bardzo ładnie, że tak, jestem już. nasz dialog trwa i się rozwija. Tak, bo muszę powiedzieć, że ja ostatnio jestem zdystansowany. Tak, Ze względu na to, że na analityków przyszły ciężkie terminy w związku z wydarzeniami, szczególnie tutaj na wschodzie Polski, czyli w pobliżu gdzie szereg różnych brudnych atomków chodziło w grę i to było widać na arenie międzynarodowej, gdzie i Rosjanie tutaj monitorowali sprawę, gdzie sprawy się rozgrywały na forum wprost ONZ, a także Europejskiej Organizacji Atomowej, nie, nie pamiętam jak ona się, MEA się nazywa w skrócie, ale jak to brzmi w całości to już nie pamiętam, w każdym razie Rafał Grossi tam był ze swoją ekipą i sprawdzał, co się to może wydarzyć. Na szczęście nic się nie wydarzyło, aczkolwiek dwa tygodnie temu po naszych emocjach można było tutaj rozpoznać, że sytuacja była niewesoła. Obaj nabyliśmy tutaj liczniki i wpisaliśmy się do klubu Geigerów. No i w związku z tym, licząc każdy dzień do ewentualnej prowokacji takiej czy innej, bo to każda ze stron oczywiście miała swoich faworytów w prowokacjach, niemniej jednak mogliśmy się spodziewać i wyobrażać sobie poziom zamętu, który wynikłby z takiej prowokacji, gdyby przykładowo takie czy inne hałdy promieniotwórcze wyleciały w powietrze, roznosząc się szeroką chmurą nie tylko po okolicy, ale po znaczącej części Europy południowo-wschodniej. No były próby zaawansowane i wielokrotne, więc to nie był żart. To ryzyko było istotne. Na szczęście na razie wygląda na to, że się nie zrealizuje, ale są inne powody do niepokoju, na przykład fala masowej imigracji, która praktycznie jest już pewna. No, zgodnie z naszymi niestety przewidywaniami i obawami. E, o czym jest absolutnie cicho i nikt tutaj nad Wisłą e, nad tym się nie zastanawia i, i nie, na ten fakt nie przygotowuje. Co samo w sobie jest zabawne, bo to tak jakbyśmy wiedzieli, że tam coś runęło do morza i będzie tsunami, ale. Wszyscy się pocieszają tym, ale to jeszcze nie teraz, to tam jeszcze potrwa, to no, wtedy się będziemy martwili, jak to do nas przyjdzie, tak? Tak, i siedzą na plaży, popijają drinki. Tak, yy, tylko że wtedy to, będzie to już za późno, jak to się zacznie. Więc, a wygląda na to, że się zacznie, bo no bo naczelnik z, z oceanu przyleciał i tutaj porozstawiał figury. W piątek był konkretnie, przed weekendem. Tak, tak, tak, tak. Jake Sullivan, podobno w Kijowie. Ja nie wiem, gdzie dokładnie był ten Kijów, to mamy prywatne informacje na ten temat, ale <gryw> nie wiem, czy będziemy się nimi dzielić. <gryw> Więc nominalnie był w Kijowie. Bo za, że nie, żeby nam tutaj nikt nie zarzucił, że mamy wiedzę jakąś skądinąd. Nominalnie był w Kijowie i tam się spotkał z prezydentem i tam z innymi urzędnikami, ale także miał kontakty z naszymi tutaj generałami. To tak. W sprawie no, wiadomej, tak? no, czyli można się spodziewać kontynuacji i rozwinięcia przygotowanej bardzo pieczołowicie przez stronę ukraińską kontrofensywy na kierunku hersońskim do której no, z, z drugiej strony przygotowała się Rosja równie pieczołowicie, wywożąc ileś tam kilkadziesiąt tysięcy cywilnych obywateli y, y, przymusem, groźbą i, no i y, też perswazją i strachem, że no, y, będą spadać rakiety, więc lepiej się spakujcie, my was tu wywieziemy, no bo to jest teren działań zbrojnych, które niebawem się zintensyfikują. Więc y, no, na to, że ta kontrofensywa w Hersoniu się rozwinie, do przewidywalnego chyba rezultatu takiego, że Ukraińcy stamtąd Rosjan po prostu wykurzą, bo mają spore tu zgromadzone przewagi. No, wynik jest jeszcze niepewny, no ale tak wygląda, że na razie mają duże szanse, jeżeli to zrobią szybko. A po naszej stronie no to są przygotowania, różne tu ćwiczenia, które się odbywają w, w pod Rzeszowem i tam różne siły zaprzyjaźnione. Tego jest grube kilkadziesiąt tysięcy łącznie z naszymi, no to jest około stu tysięcy żołnierzy, czyli Polacy, Rumunii, Rumunii tak, tak, i Amerykanie duża ich liczba, bodajże też jeszcze tam ty, ty, ty, jak coś tam się znaleźli Bułgarzy, tam inni sojusznicy, ale d, d, spora liczba jest Brytyjczyków nie, i Amerykanów z tej 101 powierzchni desantowych, którzy są jak kwiatek do korzucha, bo, no bo do, do takich zabaw się w ogóle to nie nadaje. Nie? No, ale jakby może wykonają jakiś desant, no nie, nie wiem by rozkakać ze spadochronami, nie wiem, ale dobrze wyglądają na defiladach i faktycznie chłopaki są wyszkolone, no i to to są no to jest pierwsza liga, jeżeli chodzi o światowa, o ten rodzaj sił zbrojnych, szybkiego reagowania, nie? Więc około 100 tysięcy jest tu gotowych. I oni są gdzieś poukładani w tych różnych bazach i tak dalej. Ćwiczyli ostatnio w Nowej Dębie różne rzeczy, które no przywodziły na myśl, że być może zostaną przeniesieni szybko za naszą wschodnią granicę w okolice Lwowa i tam będą działali. Są takie. Tak siły stabilizacyjne. Tak, tak. tak. No, takie propozycje były oficjalnie lansowane, więc ja tu nie odkrywam nic nowego. To było wiele miesięcy temu. Kaczyńskim z tym, czymś takim wystąpił. Jeszcze dwukrotnie tego typu propozycja była lansowana na forum międzynarodowym, między innymi przez Amerykanów. No i yy, teraz jesteśmy na rozdrożu, czy to się zrealizuje, czy nie. Istnieje spora szansa, że tak właśnie się stanie. No i nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy, czy, czy na tym ubolewać, bo z drugiej strony te 300 tysięcy ponad zmobilizowane przez Rosjan no przystąpiły i kontynuują i są w trakcie kończenia tych dwutygodniowego chyba drylu przypominającego, bo to są ludzie, którzy wcześniej służyli. W, w, w wojsku, czyli mają podstawowe przeszkolenie i by, byli już żołnierzami, pełnili służby, e, Muszą sobie tylko coś przypomnieć. Ewentualnie trzeba ich trochę przeszkolić na innym rodzaju uzbrojenia. Na nowszych tam e, czołgach i tak dalej. Więc to, to, to można zrobić dosyć szybko. No i oni teraz e, w, w, począwszy chyba od tego tygodnia, od połowy listopada będą gotowi do działań. Więc... Wygląda na to, że Rosjanie są technicznie gotowi i zdeterminowani. My jesteśmy gotowi i zdeterminowani bronić naszego sojusznika na Ukrainie, pomagać mu. No a namiestnik, który przyleciał na konsultacje, domówił się z Żeleńskim i to takie jest mocno dwuznaczne to, co to, te, te komunikaty, że to nie wiadomo, czy to w prawo, czy w lewo. Bo Amerykanie wciąż udają, że nie będą się angażowali wprost do konfliktu, ale przypuszczalnie przy, z tego no, niepewnego tonu, niejasnego różnych sygnałów płynących po tych spotkaniach, między innymi mówi o tym przecieku Wall Street Journal weekendowym, no to by wynikało, że Amerykanie są chyba chętni i gotowi do dalszej eskalacji. I tą eskalacją w tych poufnych rozmowach, do których się przyznali, między innymi z Patruszewem, że Amerykanie zagrozili chyba Rosjanom nie zaogniajcie sytuacji, nie atakujcie teraz wielkimi siłami, bo my do tej eskalacji jesteśmy gotowi. I my w niej weźmiemy udział. Teraz już prostszy, nie będzie żadnych proxy wars i tak dalej, że będziemy się ukrywali za parawanami, że wysyłamy tylko oficerów szkoleniowych, łącznikowych i tak dalej. Nie, nie. Teraz to będzie już otwarty konflikt NATO-Rosja na terenie Ukrainy. I to jest już zupełnie inny poziom konfliktu, wojny między blokiem NATO, sojuszem natowskim, a Rosją jako agresorem na Ukrainie, bo przecież Rosja tam wjechała. Więc uzasadnienie moralne i, i, i, i prawne istnieje. Rosja najechała Ukrainę. Ukraina nie jest w prawdzie sojusznikiem NATO, ale jest sojusznikiem Polski. W dużej mierze Stanów Zjednoczonych, a na pewno Brytanii. No, czyli pośrednio jest sojusznikiem NATO. No i cóż... Dodać, tak? Dopowiedz sobie, co to znaczy. Tymczasem trwa słodka nierwana, tak jakby nic się nie wydarzyło, tak? Że, no, po zimie przyjdzie wiosna i będziemy żyli długo i szczęśliwie. Żeby tylko ta inflacja nie była tak wysoka. Być może inflacja okaże się najmniejszym bólem w nadchodzących miesiącach i będziemy wspominać ją z rozrzewnieniem, żebyśmy tylko takie problemy mieli. Czego oczywiście sobie i na mnie życzę, ale no, moje obawy to, to nie są odosobnione. No właśnie, tutaj trzy tematy, które w treści naszej audycji są zawarte. Migracja z prądem, koniec świata chwilowo odwołany i czy wszyscy są już gotowi? Może to, czy wszyscy są już gotowi, wezmę na początek. Wydaje się, że Mocarstwa już się już tak poustawiały w tych manewrach wojskowych, że już wszyscy mają zmobilizowane to, co potrzebują i to, co planowano, ażeby wystawić na front. I to zarówno po stronie rosyjskiej, jak i amerykańskiej. Tutaj ta dojrzałość gabinetowa jest już raczej duża i polityczna. Także istotne sprawy zaczynają wychodzić spod dywanu i wychodzi na to, że realna groźba oficjalnej wojny pojawiła się już w mediach. Jeżeli ktoś śledzi wypowiedzi tych ważnych notabli, no to słyszy, jakie tam słowa są używane. Jesteśmy coraz bardziej zaawansowani tej niestety potyczce już nie, nie proksy właśnie, lecz coraz bardziej realnej i otwartej. Chociaż media wydają się uspokajać sytuację, że obecnie się nic nie dzieje, że to jest taki okres stagnacji, takiej, że tak powiem, potyczki przewlekłej, nudnej, to tak nie jest zdecydowanie, bo znaczne siły są zaangażowane na Ukrainie. No i coraz większe siły płyną z Europy i ze strony NATO. Z drugiej strony chęć wyborców amerykańskich do dalszego finansowania Ukrainy no jest coraz bardziej nadwyrężona i widać coraz większe protesty wobec finansowania comiesięcznego ekipy właśnie w Kijowie. W związku z tym istnieje realna szansa, groźba, niepotrzebne skreślić, zależy kto co sobie tutaj wyobraża, zatrzymania finansowania dla rządu kijowskiego no i co za tym idzie, jego upadku z powodu suszy finansowej. To nie jest sama groźba, bo to właściwie jest już postanowione. Sullivan to powiedział. Oczywiście my nie mamy z tego transkrypcji, ale to wynika między innymi z kulisów tego przecieku do Wall Street Journal, który się pojawił natychmiast po tym, po tym spotkaniu. Więc był on sterowany, był on zamówiony. To jest centralny przeciek do ważnego organu biznesowego. Więc e, źródła podobno anonimowe, no to oczywiście można się domyślić, że to zostało napisane wprost albo w Pentagonie, albo w Langley. To są tylko dwa źródła, które mogły to tam umieścić. E, I istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że z inicjatywy samego Salivana to nastąpiło, który jest no, koordynatorem, tym takim tak zwanym głównym doradcą polityki zagranicznej prezydenta Bidena, czyli tak de facto kierownikiem tej polityki. I tu też pojawił się ciekawy rozdźwięk między narracją Blinkena, czyli tak zwanego sekretarza stanu i samego Salivana, więc tu istnieją tam spore tu powiedziałbym dywergencję stanowiska wywiadu CIA i samego Pentagonu. Tu nie chcę wchodzić w szczegóły. W każdym razie wniosek z tego jest taki, że zasugerowano niedwuznacznie żelejskiemu, że okres radosnego zaciągania długów i dostawania zapomóg w coraz większej ilości się skończył. Czy teraz wóz albo przewóz w te, albo we w te, cokolwiek, nie, nie, trzeba z, zrobić rozstrzygnięcie i to szybko. Bo kasy więcej nie będzie, bo się forek skończył. No i zobaczymy, czy Żeleński sobie poradzi na froncie z pomocą yy, naszą wspólną, czy nie. Yy, Istnieje droga wyjścia z tego elegancka, taka, no, że proponowaliśmy tymi zakulosowymi metodami przekonać Żeleńskiego do i na, naciskać go różnymi kanałami do negocjacji z Putinem przed tymi negocjacjami, Żeleński, jak wiadomo, się wzdraga i broni i mówi, że z oprawcą i, i najeźdźcą nie będzie rozmawiał. Może przystąpić do negocjacji tylko, jeżeli zmieni się władza na Kremlu, a Putin ze swojej wojska wycofa, to wtedy zaczniemy rozmawiać. Tak? No, tak. Pod miejsca wystąpienia akurat takiego splotu okoliczności jest absolutnie zerowe. Z różnych On tam powodów. dorzucił jeszcze kilka warunków, żeby ona było jeszcze bardziej zerowe. Tak, ale no, wiadomo jest, że chociażby z, z instynktu samozachowawczego Putin się nie wycofa teraz z podkulonym ogonem z Ukrainy z, razem ze swoimi wojskami i nie będzie potulnie czekał na telefon z Kijowa, że słuchaj Władimir, my jako dwaj Włodzimierze powinniśmy usiąść do rozmowy, żebyśmy się y, przestali nawzajem mordować jako Włodzimierz z Włodymirem, czy jako tam, no nieważne, wiadomo, Włodzimierz Włodzimierza, no to nie ładnie. Nie tak, no mówimy niby innymi językami, ale oba pisane cyrylicą, także no. Niedawno, 500 lat temu mieliśmy jedną wspólną stolicę w Kijowie. No to przestańmy się mordować. Tak? No, no niestety <grym> prawdopodobieństwo takiego scenariusza realizacji jego i scenizacji polowej jest zerowe. No to się nie wydarzy. Ja bym bardzo chciał. No, wtedy byśmy nakręcili Wołodyjowskiego na dzikich polach w nowej wersji. To byłby na przykład, no nie wiem, Dwaj, dwaj w Mierze by się nazywała ta epopeja historyczna. Byłaby muzyka oczywiście produkcji polskiej i polski reżyser, no to byłby hit kinowy z wszechczasów. Chciałbym to zobaczyć na ekranach, no ale się nie doczekam, bo to po prostu się inaczej rozegra. Ta wojna jest brudna, zginęło tam tysiące, dziesiątki, a to już właściwie grubo ponad 100 tysięcy ludzi. I to jest maszynka do mielenia mięsa, po prostu. Tuż za naszą wschodnią granicą. I to się tak nie skończy. Wesołym tańcem scenicznym będzie na ostro, no po prostu tak jest. No z, z Imperium Rosyjskim inaczej się nie rozmawia. Kiedy już się raz zaczęło Kazaczoka to oni nie wrócą do dystyngowanego kontredansu. To może być tylko eskalacja na ostro. I to nas tak poprzednim razem rozstroiło nerwowo, bo między wzburzeniem a zakłopotaniem ta audycja przebiegła. Jeżeli człowiek sobie uświadomi i skalę tej wojny, i skalę tego cierpienia, i bliskość tych wszystkich wydarzeń, które w każdej praktycznej chwili mogą rozszerzyć się na tereny sąsiadujące. No nie było to budujące, nie było to bezpieczne, w sensie takim, że czuć poważną obawę o to, co się wydarzy, a rokowania analityków są takie, że w najbliższych dniach musi dojść do jakiegoś wydarzenia, do jakiegoś punktu zwrotnego na froncie, który przechyli szale zwycięstwa na którąś ze stron, bo, bo każda z nich potrzebuje zwycięstwa, jak to zwykle na wojnie. No i w związku z tym możemy spodziewać się różnych dziwnych wydarzeń. No To, to, to nas czeka teraz, w listopadzie, czyli początek tej eskalacji, tej zabawy, no jest niechybny. Rosjanie mają zaplanowaną prawdopodobnie zgodnie ze swoją specjalizacją. Operację zimową, bo to jest absolutna bzdura, że Rosjanie się obawiają zimy, że te, no będzie śnieg i te, bo, bo, bo oni się tam zakopią w zaspach. No, to teraz przyjdzie zima i wszystko uspokoi, jest w, dokładnie na odwrót. Bo mobilność ich wojsk mechanizowanych jest ograniczona na tych szerokich polach, gdzie powysadzali mosty no grząską glebą bardzo urodzajną, tak? Jak oni się w tym zakopią w jesiennych deszczach, no to tych czołgów stamtąd na Gosienicach nie da się wyciągnąć. A zupełnie odwrotnie zimą, kiedy to jest, zacznie e, zamarzać, to wtedy jeżdżą w tej we w te tysiące kilometrów w ogóle bez żadnej trzymanki. To jest płaski teren. Nie potrzebują żadnych dróg asfaltowych. Jadą tak jak prosto, przez te tysiące hektarów, no i robią co chcą. I, I Rosjanom w ogóle w śniegu jest to graj, bo oni są w tym śniegu szkoleni. To są Azjaci, z, z, z tych, tam gdzie są mrozy 20 i 30 stopniowe. I oni w tym śniegu potrafią walczyć, bo po prostu to ćwiczyli. To jest ich domena. To jest armia chyba jedyna na świecie, która jest wyspecjalizowana w walce poza kołem podbiegunowym, o czym mało kto wie. Ja ich tutaj, broń Boże, nie chwalę i nie, i nie pieję z, z zachwytu nad tymi umiejętnościami, ale są tylko tak. dwa narody, które to potrafią. To, to, jest, to są Finowie i Rosjanie i dlatego prowadzili taką wojnę długotrwałą i zaciekłą partyzancką właśnie w śniegu. I dzięki swoj, swojemu patriotyzmowi i, i duchowi, powiedziałbym, podbiegunowemu, Finowie się obronili. No. <grywa> no, ty, ty, ty. Tylko dwa narody, jak znam, Kanadyjczycy z całą pewnością w tęczowych barwach, mimo tego, że mają wszystkie warunki do takiej wojny, no, nie są w stanie ty, ty, ty, tutaj niczym zaimponować. Tak. Rosjanie w śniegu rządzą. No i na Ukrainie chyba mają właśnie taki plan. Teraz się przygotują, zaczną poważne bijatyki w listopadzie, a w grudniu tak pod choinkę. No to zacznie się prawdziwa taka jadka na całego. No i nie chciałbym tego zobaczyć. No wtedy już na pewno będzie y, grunt ścięty mrozem. Z całą pewnością, bo to już y, tutaj u nas przecież za dwa tygodnie będą pierwsze przymrozki. Na razie to jest tylko szron poranny na godzinkę najwyżej. Ale wiadomo, że z każdym tygodniem ta aura jest bardziej zimowa, a daleko na wschodzie no to już rozumie się sama przez się. Także przed nami jakieś wydarzenia groźne, ciekawe, czy też przełomowe wprost, bo widać, że tutaj ta presja na odwrócenie kart tej potyczki jest wojennej, jest dosyć duża z obu stron. Zobaczymy jak to będzie. Wpisuje się to zapewne w cały światowy scenariusz wydarzeń. Po ostatnim tym sympozjum chińskim, tak to nazywam, partyjnym, to też widać, że sprawy poszły na dalekim wschodzie do przodu. Korea Północna, Fika na wszystkie strony, puszczając rakietki takie czy inne w dalekie strony poza swoimi granicami, które lądują gdzieś tam w oceanie. Japonia stworzona na, na wszystkie strony tutaj, ponieważ no, nie jest miło, jak rakiety balistyczne z niewiadomą zawartością przelatują nad głowami. Tak, ale tutaj od razu uspokoję, że końca świata nie będzie w skali globalnej, ani naszej lokalnej. Tym bardziej, bo to, co się dzieje na Ukrainie, to jest to jest pierwsza wojenka taka lokalna, która ma rozstrzygnąć pozycjonowanie Imperium Rosyjskiego do dużej wojny. Gdzie stanie Rosja? To jest właściwie już zostało postanowione. Oni są z Chińczykami w BRICSie i tam będą między innymi za sprawą tych rozszerzonych sankcji już gospodarczo i, i militarnie rezydować tak, w Azji. Czyli, że żelazna kurtyna między Rosją a e, Europą e, po wysadzeniu Nord Stream 1 i 2 właściwie już jest postanowiona. Jeszcze jest iskierka nadziei, że Rosja będzie o to się starają Putin z Erdoganem, aby tak, taki most zbudować energetyczny przez Morze Czarne do Turcji, żeby Rosja tam eksportowała ten gaz prawda, i zaopatrywała m.in. południową Europę. Ale, no to jest w budowie, w planach, to dopiero jest pieśń przyszłości, czy to się wydarzy, czy nie, no to, to różne tam ładunki mogą po drodze wybuchnąć, jak wiemy, prawda, więc no to, to, to jeszcze nie jest rozstrzygnięte, ale z całą pewnością Rosja przyspawana do Chin pozostanie, bo no ma tam interes dominujący gospodarczy wobec rozwodu z Europą. No i... No coś z Ukrainą trzeba zrobić, tak? Oto pewno... że ta niecierpliwość teraz już narasta, szczególnie ze strony amerykańskiej, bo wyborcy naciskają o te pieniądze wysyłane regularnie co miesiąc. Europa też zaczyna widzieć, może głównie Niemcy, że się nie chce podkładać hegemonowi z całym swoim biznesem, interesem i polityką i wyborami. Po to, żeby Ameryka była usatysfakcjonowana kosztem upadku europejskiego przemysłu zupełnego praktycznie, bo odcięcie od źródeł energii taniej powoduje, że przemysł przestaje po prostu funkcjonować. Ta tak ale kolejne... Trost ostatnio podróżował, tak, różne rzeczy się działy, jednocześnie widać, że ta cierpliwość jest już naprawdę na włos tak i Scholz zmienił front y, y, o nieoczekiwanie, czyli jest praktycznie w opozycji wobec swojego wicekanclerza Habeka, co jest nowum. Y, I to witam z zadowoleniem, bo y, jako reprezentant wschodniej niemieckiego y, y, tej lewicy socjalistycznej, czyli tej socjaldemokracji rzekomo, a, a tak naprawdę po cichu można powiedzieć, że istnieją poważne y, dla niego dowody w archiwum w berlińskim, o jego studenckiej współpracy ze wschodnioniemieckim wywiadem Stasi. Więc no ciągłość tu po, po kanclerz Merkel jest zadziwiająca. No bo Niemcami rządzą teraz goście z Lipska i wschodniego Berlina. Taka jest, I z Magdeburga. No taka jest prawda. Co jest, no brzmi jak od historii, no bo podobno Niemcy zachodnie w, zjednoczyły się ze wschodnimi, czyli włączyły je do swojej gospodarki, ale w polityce to no wygląda tak, jakby Niemcy wschodnie zaanektowały zachodnie <śmiech> pod egidą kanclerza Kola, który później oddał pałeczkę pani Merkel z, właśnie ze wschodu. No i to dalej jest kontynuowane obecnie. <śmiech> ale mimo to wszystko y, Scholz jakby się buntuje. Partię w centrowe tam naciskają na niego, szczególnie lobby przemysłowe, aby coś zrobił z tym, żeby próbował to ratować, bo wszyscy pójdziemy z torbami. Niezależnie od tego, jakiego koloru politycznego jesteśmy wyznawcami, prawda? Po prostu wszyscy pójdziemy z torbami na dziady. Więc a propos dziadów listopadowych, nie? Więc ta delegacja proszalna do Pekinu to było bardzo ciekawe wydarzenie. No i chyba wskazujące kierunek przyszłości. Niemcy szukają drogi wyjścia z matni, mają niewiele opcji do wyboru, a może właściwie żadnych, no bo skąd wziąć tanią energię, no skoro dwie największe rury wysadzono w powietrze. Co na to mogą Niemcy poradzić? No raczej nic. Natomiast przywitanie przez sekretarza pierwszego chińskiego, czyli Xi, zdystansowane, zdecydowanie, bez podania ręki. No widać, że to było ustawienie w szeregu petentów gospodarczych, czyli krótko mówiąc, przyszli klienci coś chcieli kupić, sprzedać, no ale słabe mieli karty. Nie no, cesarz ich po prostu przyjął po cesarsku. I tu można się wzdragać, że to takie no, no niepoważne, takie no... Y tak jakby nie przystoi, no przecież no, oficjalna delegacja, no ale... si no, od razu pokazał hierarchię ważności. Chiny bez Niemiec sobie poradzą. A jak to w drugą stronę działa, wygląda na to, że Niemcy bez Chin sobie nie poradzą. No i to właśnie chodziło o to, w sensie graficznym. Si pokazał, kto tu jest ważniejszy że to on jest tym cesarzem, może przyjąć te zaloty albo je odrzucić. Oczywiście on je przyjmie, bo on jest pragmatyk bardzo wyrachowany i skuteczny w swoich działaniach. Więc co widać po wynikach tego ostatniego zjazdu, prawda? Wszystkie cele, które sobie w sensie polityki strategicznej wewnątrz chińskiej Xi naszkicował, to on to tego dokonał i to wręcz w sposób taki szokujący, bo wyprowadził dziadka z sali pod eskortą, prawda, poprzedniego prezydenta, żeby wszystkim pokazać naocznie, słuchajcie, tam, tam. Panu dziękujemy odchodzi w niepamięć. Wprawdzie my go kochamy, tak? ale to on się trochę trzęsie, tu jest niepewny, rozgląda się tak na boki, jakby się zgubił. To my go wyprowadzimy. I to mi się bardzo podobało, bo w sensie takim obrazkowym, tym symbolicznym dla Chińczyka, to było jednoznaczne, czytelne. To nikogo nie obrażało, ale wszyscy zrozumieli. Tak, Humanitarnie było. Więc, pomogli mu, pomogli. I tutaj te, ten sukces prezydenta chińskiego jest całkowicie jednoznaczny i donośny. Skupił władzę w swoim ręku i nie puści jej z ręki w tych trudnych czasach, bo tego wymaga pomyślność narodu chińskiego i przyszłości całej Azji. On jest tym jedynym, który to wszystko trzyma twardo pod swoją opieką. tak? No. A tu przyjeżdża jakiś gościu z Europy, który powyłącza sobie wszystkie źródła energii i czegoś od nas chce, tak? No. No, ciekawe to właśnie było. W każdym razie cała podróż zawarła się w 40 godzinach. W tej z powrotem, z 11 godzinami na miejscu. No, było to ekspresem. Zdaje się, że Hegemonowi się to nie za bardzo spodobało, że takie ruchy pomijania jego w ustaleniach gospodarczych nastąpiły? No, no widać, że tam pewien zgrzyt między Stanami Zjednoczonymi. Le, czytałeś, a czytałeś ten komunikat oficjalny Białego Domu z tej rozmowy. No, Bardzo zapowiedział dyplomatyczny skrót rozmowy między Bidenem <śmiech> i jego doradcami a Scholzem, bo zaraz jak tylko Scholz wrócił do Berlina to zadzwonił do niego urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych i porozmawiał na temat geopolityki światowej. Powiedz to, Olaf, co tam robiłeś w Pekinie no no i tu oczywiście cała litania, że w, pozostaje niezachwiane tam i tam i Ukraina i będziemy wspierać i tak dalej i zachowanie tych rules based order i tak dalej wiadomo, te zaklęcia wszystkie, no i co robi Ol? tak, że bez ustalenia z G7 poleciał do Pekinu, żeby coś tam ustalać z chińskim komunistycznym cesarzem co to w ogóle jest Przecież Niemcy są niezłomnym, to w tym komunikacie jestem z tej rozmowy, są niezłomnym sojusznikiem NATO, są fundamentem jedności transatlantyckiej w Europie. No i jak ty, Olaf, bez uzgodnienia z nami, żeś tam poleciał? No, nieładnie. Także takie kwiatki właśnie się dzieją. A tu wtedy, kiedy Olaf był u cesarza, no to beboki mu tam zrobiły konferencję jakąś A, taką. Klimatyczną. Klimatyczną, tak jest. Klimatyczna konferencja była. Zdemontowali wszelkie religijne symbole chrześcijańskie, ustawiając na to miejsce menorę, tak żeby było jasno, kto tutaj po czyjej stronie stoi. Wiktoria tam zdaje się była. Wiktoria <śmiech> Makaron. Znam ci, że to wygląda... I śmieszno i straszna, jak mówią Rosjanie. To po prostu idzie na hardcore. <głos> Dla tych, co ogarniają mniej więcej, to idzie hardcore. Także, ale znowu chwila otuchy. To u nas, nasza chata z kraja, my jesteśmy mimo wszystko. No nie objęci tym głównym nurtem, bo przecież centralna gospodarka Niemiec to jest problem głównie Niemiec. Tak na pozór by się wydawało, bo jest to oczywiście problem całej Europy, ale, ale największy problem jest dla samych Niemców i oni muszą się tutaj krzątać koło tego, żeby jakoś to naprawić, a my no mamy problem na przykład z tą Ukrainą, ale znów nie taki, jak tutaj rysują tak zwane media bogojczyźniane za państwowe pieniądze z kasy Kaczyńskiego, że Putin już ma plany rozrysowane, żeby podbić i Wołomin i Mokotów i kurde wjechać do Płońska a potem to od razu na Poznań i Bydgoszcz i to, to, to, dzisiaj z wojny się inaczej prowadzi jak widać chociażby na Ukrainie inne są cele tych operacji, głównie finansowe, więc inwazji ruskich na Polskę raczej nikt nie przewiduje i ona nie nastąpi. To jest to dobra wiadomość. O wiele większe problemy będziemy mieć z naszym pieniądzem, gospodarką, widząc to po wykresach obligacji i działaniach Banku Centralnego i straci w jednym tylko miesiącu październiku 30 miliardów naszych rezerw, co jest bardzo znaczące w kwestii wykresów, właśnie tak, walutowych w szczególności. Ale nie chcę tego rozwijać, bo to nas wtedy całkowicie wyłączą, tak? To nie, to nie tego nie, tego nie. Nie, nie dzisiaj. Ja się widzę, że to, co żeśmy poruszali delikatnie, że tutaj mówię, że to jeszcze nie jest żaden kryzys, ale tak jakby pierwsze symptomy na horyzoncie, no to one się potwierdziły i to z naddatkiem. Także relacjonuję Ci, że te nasze poprzednie ostrzeżenia, do których może wrócisz, jeżeli odczuwasz potrzebę, zostały właśnie z twardych danych, z tych oficjalnych źródeł, potwierdzone z naddatkiem, czyli ten scenariusz, jego prawdopodobieństwo wzrosło. Ja oczywiście nie chcę tego, bo to wszystkich nas uderzy yy, po kieszeni w sklepie chociażby i w standardzie życia i w bezrobociu i tak, ale no, ja relacjonuję, co widzę. Tak, no właśnie niestety te nasze prognozy, tu widać też, dostrzegają to słuchacze, no że w większości się sprawdzają. Oczywiście niekoniecznie z dnia na dzień, bo to na niektóre procesy czeka się miesiącami, ale jednak ten, ten walec się toczy w z góry zaplanowanym kierunku. A jak już jesteśmy na tym naszym lokalnym podwórku, to tytułem naszej audycji jest... Tomek, Romek i Atomek. Ten tytuł to mi tak się ostatnio obijał o uszy. Nie wiem czemu, bo to tak podświadomo, to podświadomie te wszystkie atomowe historie wyszły na, tak błyskawicznie na forum publiczne i tak nagle, nie że jedną elektrownię, bo z jednej to może nie wystarczyć na waciki, ale trzy elektrownie postawić trzeba, Dlatego, że to jest oczywiście olbrzymia kasa. W związku z tym każdy chciałby mieć działkę przy elektrowni, na elektrowni czy w elektrowni. A że taka jest maniera na świecie, że tego typu interesy mają swoje budżety różne poboczne. Także i w tym przypadku zapewne parę osób się ucieszy. Właściwie nie jest istotne, czy ta elektrownia powstanie, jedna, druga czy trzecia. Ważne, że się o tym mówi, że się wydaje na to zezwolenia, różnego typu koncesje. Wiadomo, że papierów jest co niemiara. W związku z tym każdy taki papier to wymaga naprawdę poważnych decyzji, e, zastanowienia, a e, nic tak nie pomaga w przemyśleniach jak odpowiedni sponsoring. Czyli jednym słowem jesteście zdania, że nieważne. <śmiech> Czy to zbudujemy? Ważne, że będziemy budować, tak? Tak, tak. O to chodzi, nie, no właśnie, nie o to chodzi, by złapać zajączka, lecz by gonić go. Tak, no na tej samej zasadzie nie o to chodzi, żeby coś zbudować, tylko żeby to budować, czyli tak z tym dążeniem do prawdy. Czyli my nie musimy od razu do niej dojść. Ważne, żebyśmy do niej dążyli. A <laughs> byli zwróceni w jej stronę. Tak, dążenie to właśnie jest najważniejszą cechą człowieka. Jego, jego marzenia są, są przekuwają się w rzeczywistość w tym dążeniu. On się w tym realizuje. Tak. Czyli wykuwa się przyszłość. No. I fortuny się wykuwają. <ślaisesti> Różnych spasinów. No, no, właśnie, właśnie ta postać, ja tak przez dłuższą chwilę, wczoraj i przedwczoraj, myślałem o postaci Tytusa. I to by była A, taka... Który to jest? <laughs> Tylko, że Tytus był nieco mniejszy. A tutaj mamy przykład takiej postaci takiej wyrazistej, dobrze wypasionej i takiej potężnej, że tak powiem, A, także w polityce. Bardzo potężnej. A propos Tomka, no to ja tutaj od razu sobie person personifikuję. Agenta Tomka, który jest bardzo istotną osobą, a chyba jego wartość niebawem wzrośnie. E, a jeżeli chodzi o Romka, no to ewidentnie postać konia tak zwanego. E, czyli... Ale widzisz, tutaj ja bym powiedział, że jest więcej pakietów do obsady tych postaci. E, tak, tak. Wydaje mi się, że Papciochmiel Chmiel miał tutaj wizjonerską zupełnie ideę, Ponieważ taka triada tych, tych właśnie osób, personifikując także małpę, no to widzę, że w pewnych kręgach to tak trójkami oni idą. I oni się tak jakoś uzupełniają w tym zestawieniu. Być może to jest taki podstawowy oddział polityczny, trójkowy. Tak zwane trójki aktywistów. I wtedy każdy z nich ma jakieś inne przymioty, inne walory, dzięki którym cała trójka ostro idzie do przodu. Wiesz, kogo ja widzę w roli małpiszona, tak? Dam ci, dam ci podpowiedź. Uważaj na słowa, bo wiesz jak jest. Nie no to jest. Tylko trochę bledszy jest, nie? Ale to, to z wiekiem, tak? Jakby go trochę po, po, po, podmalować szuwaksem, to by pasował. <głos> Czyli y, geniusza z żoli Boża, tu bym obsadził. Okay, ja się zastanawiałem, czy tu to, tego Tomka właśnie nie wstawić, bo, bo Romek wysoki jest. Romek wysoki. Tu mamy y, y, prime ministera, y, że tak powiem, w roli głównej. Y, a ten mały, taki grubszy, przysadzisty, ale będący mózgiem całej operacji, więc yy, <śmiech> natomiast yy, ten taki y, gross minister od wszystkich lasów Orlenów i tak dalej, no to no wiadomo, no. Tytus to poważne imię jest. Yy, wiesz. Będzie wesoło i to nie z tego powodu, tylko różnych marszy i protestów. No ale znów mam dla Ciebie pozytywną wiadomość, że cieszmy się tym, co mamy, czyli nadchodzące święta będą dobre. Dlaczego? No bo one, one może nie będą najlepsze, ale na pewno będą lepsze niż przyszłoroczne. Czyli jest powód do radości z całą pewnością. Rozumiesz, że ja już perspektywicznie wybiegam za kilka kwartałów, no już mniej więcej wiem, jak się to rozegra. No i przyszły rok będzie bardzo trudny, w sensie gospodarczym i społecznym. Będę się cieszył zawczasu z tego, co mamy, w niepewnym i lękliwym wyczekiwaniu, wypatrywaniu tej cudownej przyszłości, która do nas zawita. nie? No <śmiech> tak. Biorąc pod uwagę to, co jest związane z wyłączaniem na przykład systemu energetycznego na Ukrainie taki się pomysł mi pojawił właśnie migracji za prądem I to rzeczywiście w, w, w ostatnich, w ostatnich ty, nie, nie tygodniach lecz dniach zaledwie objawiło się dosyć mocno ponieważ te dziesiątki procentów wyłączonej sieci jakoś się namnaża a to nie jest w ten sposób, że można wyłączać 40, 50, 60, 70 i tak dalej procent, lecz w pewnym momencie następuje wartość krytyczna i powiedzmy po wyłączeniu 50 paru procent y, sieci wszystko się zwyczajnie wali i już nie działa. Właśnie na tym polega y, blackout, to już omawialiśmy y, przecież y, niejednokrotnie, że następuje przeciążenie w jakimś punkcie, które powoduje reakcję łańcuchową, lawinową. Tak jak domino. I to jest kaskadowe zawalenie systemu i to Rosjanie przećwiczyli. Oni są już, <śmiech> rozmiękczyli te, ten cały system ukraiński celowo, świadomie. E, zachowując te aktywa na razie. Te kluczowe. Halo, halo? Halo? Coś się zerwało nam tutaj?